Chwała Panu Bogu. Witajcie kochani bracia. Przede wszystkim dziękuję Bogu, że mogę tutaj dzisiaj z Wami być. Jestem tutaj pierwszy raz, mam na imię Radek. Od ośmiu lat chodzę z Panem Jezusem i tutaj poproszono mnie, abym podzielił się z Wami swoim świadectwem. I Dla mnie jest to bardzo trudne, ponieważ będę musiał się cofnąć do etapu swojego życia, którego nie chciałbym wracać. Nie chciałbym musieć o nim opowiadać, ale rozumiem, że moim zadaniem jest oddać Bogu chwałę. Chciałem przez to wszystko, co tutaj powiem, uwielbić mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Postaram się też to maksymalnie skrócić i, i też usunąć wszystkie rzeczy, których nie godzi się mówić wśród dzieci bożych. Także e, zaczniemy. Kochani, ja e, wychowałem się w domu dysfunkcyjnym. To nie był dom patologiczny. Moi rodzice mieli pieniądze, mój tata dobrze zarabiał, niczego nam nie brakowało, ale byłem nieakceptowany, byłem w moim odczuciu dzieckiem niechcianym. Nie wiem dlaczego, do dzisiaj tego nie rozumiem, dlaczego tak rodzice, rodzice postąpili. Mój tata bardzo surowo do mnie podchodził, karał mnie za wszystko bardzo mocno. W zasadzie nigdy mi niczego nie tłumaczył, za co dostaję, więc często nawet nie wiedziałem o co chodzi. Nie miałem z nim żadnej relacji, on praktycznie ze mną nie rozmawiał mam starszego brata i mój brat był jego ulubieńcem. Miałem relację z mamą, ale ona się urwała gdzieś tak, myślę, w dziewiątym, dziesiątym roku życia. W okresie takiego dojrzewania w zasadzie moi rodzice mieli problemy. Nie wiem jakie, ale tymi problemami obarczyli mnie. Obwinili mnie za te problemy, chociaż ich nie rozumiałem. Więc jakby oni się oni to przenieśli na mnie, tak? Oni się gdzieś jakby chcieli się no to, te emocje ze sobie, ze, z siebie przenieść na kogoś. Ja stałem się taką ofiarą, która musiała to przyjąć. Ja tego nie rozumiałem, o co chodzi. Był okres buntu, więc też e, chodząc do szkoły gdzieś, wiecie, jak jest w szkole, wśród chłopaków czasami są bójki. Okazało się, że sobie w tym bardzo dobrze radzę. E, też tą agresję zacząłem z domu wynosić. W wieku 15 lat moja relacja z moją rodziną zupełnie się zerwała, moi rodzice mnie Wyklęli, wykluczyli mnie z rodziny. Moją rodziną stali się koledzy na ulicy, moim domem stała się często ulica. Często spałem gdzieś po piwnicach, na klatkach, u kolegów w garażach. Do domu bałem się wracać, bo były awantury, policja przyjeżdżała. Mój, mój brat z moim tatą bardzo mocno mnie bili, więc gdzieś starałem się jak najwięcej uciec. Miałem duże problemy w szkole, także moją, moim domem znalazłem, znalazłem się na ulicy i to był mój dom. Musiałem przyjąć też warunki tego domu, to są twarde warunki. Byłem i jestem człowiekiem wrażliwym, musiałem się stać bardzo twardy, musiałem zrobić twardą minę, złą minę, dobrą minę do złej gry. Nie wiem jak to powiedzieć, więc musiałem przyjąć te bardzo trudne warunki. Musiałem się w tym odnaleźć, tam nie było litości. Ja też wyniosłem tą agresję i tą agresję przynosiłem na innych ludzi. Bardzo często się biłem, biłem się codziennie, bardzo lubiłem to robić. Często znęcałem się nad ludźmi, zacząłem handlować narkotykami i zniszczyłem życie wielu ludziom i z tego powodu bardzo mi jest źle. Bardzo mi jest przykro, modlę się o tych ludzi. Przykro mi jest, że muszę wam o tym mówić, ale chcę to streścić oczywiście. W wieku 22 lat miałem iść do więzienia za kolejne pobicie i wtedy dostałem telefon mojego przyjaciela z Irlandii, że dowiedział się, że mam problemy, że idę do więzienia, że ma dla mnie pracę, może bym przyjechał, to mi pomoże. Ja w zasadzie chciałem iść do więzienia, bo dla mnie to była możliwość zdobycia kontaktów i rozwijania się jako przestępca, ale pomyślałem sobie, że może coś zrobię ze swoim życiem, może zmienię to życie, może wyjadę, może da się coś zrobić. Więc wyjechałem do Irlandii, zacząłem tam pracować. Okazało się, że zarabiałem bardzo mało. Z, tego, z tych pieniędzy to w zasadzie widziałem, że nie zbuduję domu, którego nie mam. Nie założę rodziny, której nie mam. I pomyślałem sobie, że może trzeba będzie coś więcej zarabiać. I bardzo szybko, w zasadzie bez żadnego problemu, poznałem ludzi bardzo niebezpiecznych, którzy przyjęli mnie w swoje grono. Byli to, już, to już nie byli zwykli chuligani, to byli prawdziwi gangsterzy. Także oni zaopatrzyli mnie we wszystko, co potrzebowałem. Miałem samochód, miałem pieniądze, handlowałem narkotykami, ludzie się mnie bali, miałem wszystko, o czym sobie na tamten czas marzyłem. Mieszkałem w bardzo ładnym apartamentowcu, mieliśmy podziemny parking, miałem bardzo dobry samochód i przez 7 lat żyjąc w Irlandii żyłem w świadomości, że jestem szczęśliwym człowiekiem, i że bardzo dobrze moje życie się rozwija. Czyniąc złe rzeczy myślałem, że robię dobrze. I nigdy nie myślałem o tym, że coś może mi się stać, nigdy nie myślałem, że to co robię jest złe, w zasadzie byłem przekonany, że to jest dobre, nigdy nie miałem nawet jednej myśli o tym, żeby zmienić swoje życie, wręcz przeciwnie, chciałem się rozwijać w tym kierunku i chciałem coraz bardziej stawać się złym człowiekiem i, i zarabiać więcej pieniędzy i dorabiać się na tych wszystkich złych rzeczach i chciałem gdzieś e, czynić to zło i, i byłem pełne moje serce, było nienawiści, niechęci do ludzi, Byłem cały czas podejrzliwy. W ogóle to było straszne. Byłem też tym obciążony. I pewnego, pewnego razu, po siedmiu latach, zacząłem mieć takie przeświadczenie, że to, co robię, jest złe. I to było coś sprzeczne z moimi myślami. Ja się z tym gryzłem. Jak złe? Niemożliwe. Dlaczego? Skąd? Skąd? To jest dobre. To ja mówię, co jest dobre. To moja sprawiedliwość. I przychodziły myśli, że jeżeli ja tego nie skończę, to źle się ze mną skończy i że to już jest koniec. Albo teraz zmieniam swoje życie, albo niedługo coś się stanie, nie wiem, zginę, złapie mnie policja, że to już, już, już jestem gdzieś w miejscu, w którym muszę podjąć jakąś decyzję. I wtedy chodziłem z tymi myślami, zastanawiałem się, co, co to jest i myślałem sobie, czy to nie jest Bóg, czy to nie Bóg mówi do mnie, że ja muszę zmienić swoje życie. Ja nie znałem ludzi wierzących, jedynie co o Panu Jezusie słyszałem, to na religii. Nigdy, e, nigdy nie, nie spotkałem nikogoś, kto żył jak Pan Jezus. Widziałem ludzi religijnych, moi, ludzie, moi rodzice chodzili do kościoła i mówili, że są chrześcijanami. To tak mi się wydawało, że tak wyglądają chrześcijanie. Te myśli ogarniały moją głowę, powodowały, że coraz większą miałem niechęć do tego, co robię. Coraz bardziej myślałem o tym, że chciałbym jednak zmienić to życie. Pomyślałem sobie, jeżeli Ty istniejesz, Boże, jeżeli to Ty do mnie mówisz, to, to ja chciałbym zmienić swoje życie, to ja chciałbym pójść za Tobą, tylko że ja Ciebie nie znam. nie, nie znam. I nie, nie wiem, czy to są te myśli. Dzisiaj wiem, że były to myśli od Boga. Bo w Ewangelii Jana w rozdziale 16 od 7 wersetu jest napisane, ale czy ja Wam mówię prawdę, lepiej dla Was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszycie, że do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślą go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. I teraz wiem, że to Duch Święty przyszedł i przekonał mnie o grzechu. Przekonał mnie o sprawiedliwości i o sądzie. O Bożym sądzie o Bożej sprawiedliwości i o tym, że żyję w grzechu i że źle skończę. I wtedy zacząłem się modlić. Jeżeli jesteś, jeżeli naprawdę istniejesz, to muszę z kimś o tym porozmawiać. Ja Ciebie nie znam i wszystkie decyzje, jakie ja w życiu podejmowałem, są złe. Ja nie umiem wybrać dobrego, a Ciebie nie znam. I albo Ty mi sam objawisz tą prawdę, albo postaw kogoś na mojej drodze, kto mi powie, który mam pójść, żeby Ciebie znaleźć, żeby się z tego uratować. I Pan Bóg postawił na mojej drodze człowieka, który głosi mi Ewangelię. Dzisiaj jest moim bratem ale wtedy ja się z niego śmiałem, naśmiewałem się, dokuczałem mu i byłem dla niego bardzo niemiły. I mówię to dlatego, bracia, żebyśmy się nie, z, nie zrażali, jeżeli mówimy komuś Ewangelia, ktoś się z nas śmieje, odrzuca nas, bo nie wiemy, co dzieje się w sercu tego człowieka i nie wiemy, czy... E, czy nasza, nasza, nasza służba nie będzie miała rzeczywiście wpływu na życie tego człowieka. I że zawsze warto jest mówić, chociaż ktoś nas odrzuca, śmieje się z nas, to jest zawsze nadzieja w Panu, że ten człowiek przyjmie tą prawdę do serca, a ta prawda zmieni jego myśli, jego pragnienia i da mu z łaski Bożej nowe życie. I usłyszałem głos, który powiedział mi, słuchaj go. I podporządkowałem się tej myśli i zacząłem tego człowieka słuchać. I pewnego razu spotkałem się z nim, żeby powiedzieć mu czym się zajmuję i jakie mam myśli. Powiedziałem mu, że handluję narkotykami od tylu lat, od dwunastu lat i że nigdy nie miałem myśli, że to jest złe, a od jakiegoś czasu mam intensywne poczucie w sercu, że jeżeli tego nie skończę, to się to dla mnie źle skończy i że jeżeli nie zostawię tego, to po prostu wydarzy się coś złego i w ogóle, że, że to jest złe. I wtedy on tak Patrzył do góry, zamknął oczy, pomodlił się i mówi do mnie, Radek, słuchaj, jeżeli ty tego nigdy wcześniej nie słyszałeś, że teraz to słyszysz, to Bóg do ciebie mówi, Zos jeżeli tego nie zostawisz, to się dla ciebie to źle skończy. I ja wtedy, ja wiedziałem, że to, co on powiedział, już miałem w sercu, ja tylko potrzebowałem potwierdzenia. I stwierdziłem, że zostawię to i pójdę za Bogiem, że będę już dobrym człowiekiem, że będę się starał, że będę się starał zmienić swoje życie i Spotkałem się z tymi moimi kolegami i powiedziałem im po prostu, że muszę odpocząć. Nie? więc Zerwałem z nimi te kontakty i wyrzuciłem telefon do kosza, rozbiłem go o ścianę, żeby już więcej tam nigdy nie dzwonić. Ucieszyłem się, że jest jakaś nadzieja, że jest jakaś możliwość, że jest w ogóle ktoś, komu mogłoby zależeć na mnie, bo ja w ogóle myślałem, że nikomu na mnie nie zależy, więc przestało zależeć mi na samym sobie. Do tego nie miałem jakichś barier w nieniu zła. Postaram się to jeszcze streścić, więc powiem to tak w skrócie. Postanowiłem pójść za Panem Bogiem, ale okazało się, że, że to nie było takie łatwe. Moje życie zaczęło się walić, ja myślałem, że będzie dobrze, że to się obróci ku dobremu, że jak będę starał się być dobrym człowiekiem, no to w zasadzie oczekiwałem tego, że, że teraz będzie tylko lepiej, tak? Więc tak się spodziewałem, ale tak nie było, było gorzej. Zacząłem mieć coraz większe problemy, traciłem przyjaciół, straciłem bardzo dużo pieniędzy, byłem, można powiedzieć, że w pewnym sensie bardzo bogaty, na tyle, że mogłem sobie, nie wiem, no, kupić, tam postawić dom czy kupić mieszkanie, więc miałem jakiś zasób, ja to wszystko straciłem. Zacząłem tracić wszystko. Ja się oczywiście z tego powodu dzisiaj cieszę, ponieważ e, dziękuję Bogu, że nic z tamtego świata nie zabrałem do nowego życia. Pan Bóg kazał przeciwnikowi zabrać wszystko, co mi dał i przeciwnik musiał to zabrać i jestem szczęśliwy, że mogłem przyjść do Boga bez niczego, tak? Że nie musiałem brać tych brudów ze sobą, tu wnosić, że mogłem się tego pozbyć. Bóg dał mi łaskę oczyścić się z tego. Wtedy oczywiście tego nie rozumiałem, ale zadzwoniłem do mojego przyjaciela i powiedziałem mu, Marcin, Powiedziałeś mi, że jak pójdę za Bogiem, to wszystko będzie dobrze. A ja idę za Panem Bogiem i słuchaj, ja tu się wszystko wali. Co jest? Co ty mi tutaj powiedziałeś? A on mówi, poczekaj, przyjadę, pogadamy. Poszliśmy na spacer, idziemy na spacerze i on się mnie pyta, czy ja bym chciał oddać życie Panu Jezusowi. Ja nie wiedziałem, co to znaczy. Nie rozumiałem tego, ale pomyślałem sobie, nic złego nie ma w Jezusie, więc dlaczego nie? Mówię, okej, okay, oddam życiem. I pomodliliśmy się, ja tam wyznałem grzechy w tej modlitwie i prosiłem o przebaczenie, prosiłem, żeby Pan Jezus mi pomógł i nic się nie wydarzyło po tej modlitwie nic szczególnego, po tym spacerze wróciłem do domu, ale kiedy wszedłem do mieszkania, to czułem taką silną, takie silną prowadzenie, że muszę otworzyć Biblię. Już wtedy też było Słowo Boże w mieszkaniu, ja już zaczynałem czytać i ono bardzo mocno przyciągnęło mnie do siebie, abym je otworzył. I kiedy tworzyłem tak w zasadzie, tak po prostu i zacząłem czytać, i tu był, to jest Księga Izajasza, rozdział 41, od dziewiątego wersetu, od środka. Sługą moim jesteś, wybrałem Cię, a nie wzgardziłem Tobą. Nie bój się, bo miałem z Tobą. Nie lękaj się, bo miałem Bogiem Twoim. I wtedy usiadłem na kanapie i czułem, że to do mnie jest, że, że Bóg nie wzgardził mnie że chce mnie przyjąć, że chce mi pomóc. I myślałem, że będzie już lepiej. Nie było, było jeszcze gorzej, że ci się dalej waliło, zawaliło się do samego dna. Także szukał mnie już Interpol w Irlandii i nie miałem gdzie mieszkać. Także w zasadzie byłem skończonym człowiekiem. Pomyślałem sobie, że zostaje mi tylko odebrać sobie życie. Postanowiłem popełnić samobójstwo, ale w ostatniej chwili sobie myślę, ciekawe gdzie pójdę co się ze mną stanie, nie chcę już wracać do tego starego życia, wolę umrzeć. Bo miałem myśli, wróć, a odzyskasz wszystko. Ale pomyślałem nie, nie chcę tam wracać, wolę umrzeć. Ale zadzwoniłem do tego przyjaciela i powiedziałem mu, że jest bardzo źle, jeszcze gorzej i że zapytałem się go, co się stanie, jak odbiorę sobie życie. I on powiedział do mnie, przyjdź do nas, na zgromadzenie. będziemy się modlić, pomożemy Ci. I w zasadzie, kiedy zaczynałem tą drogę, kiedy chciałem pójść za Bogiem, to on też mnie zapraszał na zgromadzenie. Ja też byłem na tym zgromadzeniu. Widziałem ludzi, którzy wielbią Boga i nawet chciałem tam z nimi być, ale miałem takie poczucie, że do nich nie pasuje, bo jestem cały brudny od grzechów. Pomyślałem sobie, że najpierw załatwię te swoje sprawy, że najpierw wszystko wyreguluję i wtedy przyjdę taki, wiecie, święty, czysty, ze sprawiedliwością, przed Bogiem stanę. Ale to był błąd, bo Bóg chce, żebyśmy przyszli takim, jakim jesteśmy, bo to On chce nas zmienić, to On chce nas oczyścić. Ja zostałem sam z tym i przeszedłem przez całą tą trudną drogę i ona trwała ponad rok. Do momentu, gdzie już nic nie miałem, nie miałem nic do stracenia i pomyślałem sobie, że teraz mogę przyjść, bo już nie mam nic do stracenia, dlaczego nie? No i zacząłem chodzić na zgromadzenia i Doświadczyłem tam braterskiej miłości, modlitwy, pomocy i trwało to przez trzy miesiące. Ci bracia mówili do mnie o nowonarodzeniu, że Bóg da mi nowe życie. Jeżeli uwierzę, jeżeli, jeżeli przyjmę Pana Jezusa i, i nie poddam się, to Bóg da mi nowe życie, nowonarodzenie. Ja zupełnie tego nie rozumiałem. Dla mnie było to abstrakcyjne. W zasadzie rozumiałem, że Bóg może mi pomóc podnieść to życie, ale ja nie rozumiałem, może mi dać nowe życie. Co to znaczy nowe życie? Przecież, my, przecież zostanie to stary. Ja rozumiałem stary w sensie te obciążenie, porażka, jakieś te trudy, wiecie, to wszystko takie załamanie zupełne, tak? poczucie porażki w ogóle dla człowieka honorowego to jest tylko odebranie sobie życia i tak sobie mówię, co mi może dać Bóg w nowym życiu, dać mi siłę nieść porażkę? I po co mi ta porażka? Ja nie rozumiałem, że Bóg to wszystko przybił do krzyża, że to nie masz żadnej mocy, że to nie ma żadnej siły że nowe życie to już nie jest porażka, to jest zwycięstwo to jest wolność I ja tego w ogóle nie rozumiałem dopóki tego nie doświadczyłem po trzech miesiącach w zasadzie chodzenia na te zgromadzenia i takiej pomocy tej braterskiej gdzieś wahałem się trochę myślałem sobie o tym, że nie wiem czy, czy zaufać i modlić się dalej tutaj i czekać na to nowonarodzenie, czy po prostu sobie odebrać życie, bo bałem się gdzieś tam nie wiem, wiecie, że ludzie mnie osądzą że ludzie będą się, moi znajomi, śmiać ze mnie z tego, że przegrałem swoje życie, że ktoś tam zabrał mi pieniądze albo w ogóle, że się tak stoczyłem wielu miałem wrogów, więc pomyślałem sobie będą się cieszyć więc tak pomyślałem, tak się wahałem między tym, co wybrać i w rezultacie stwierdziłem, że nie mogę tego dłużej ciągnąć, odbiorę sobie to życie i postanowiłem, że to zrobię i poszedłem na nabożeństwo, żeby się pożegnać tam też z tymi braci, podziękować im, wrócić, wziąć sobie łyski i po prostu to skończyć, bo to już nie ma co dalej ciągnąć. I kiedy byłem na tym nabożeństwie, usiadłem sobie z tyłu, a bracia z przodu mieli próbę i tak sobie siedziałem z tyłu i tak pomyślałem sobie, że pomodlę się. I Zacząłem się modlić do Pana Jezusa i, i po prostu powiedziałem, że cieszę się, że o Nim usłyszałem, że wierzę, że On jest prawdą, że cieszę się, że mogę poznać ludzi, którzy Go kochają, że mogę w ogóle o Nim słyszeć, że naprawdę jest wspaniały, że żałuję, że wcześniej Go nie poznałem, że nigdy nie miałem takiego wspaniałego przyjaciela, ale że po prostu nie mam już sił, nie mam sił już dalej iść, już po prostu nie mogę tego ciągnąć. I że po prostu dzisiaj, Panie Jezu, chcę skończyć ze sobą. I to już koniec, ale chcę Cię za to przeprosić, za grzechy, za to, co zrobiłem. I mówię, że cieszę się, że poznałem prawdę. I powiedziałem, że gdziekolwiek pójdę, to i tak będę mówił, że Bóg jest prawdziwy. Chociaż nie wiem, nie wiedziałem, co mówię i gdzie idę, ale z moich ust wyszło coś, czego ja nie myślałem powiedzieć, ale widocznie miałem w sercu gorić do Boga jakąś, w jakimś stopniu i wyrzekłem słowa, że nie Ty jesteś winien, Wszystkiego, co się w moim życiu stało, bo to ja byłem winien, moje grzechy, z, moich, z powodu moich grzechów to się wszystko wydarzyło. Ja jestem odpowiedzialny za moje życie i złe. Czyny. I wtedy doświadczyłem, że w moim sercu zaczyna dziać się coś niezwykłego. Czułem, że wlewa się tam miłość, której nigdy nie doświadczyłem. Łzy mi leciały z oczu i zasłaniałem twarz i wycierałem, żeby nikt nie widział, bo żeby ja, że ja płaczę i tak dalej. O co tu chodzi, co się dzieje, nie wiedziałem, ale czułem, że to Pan dotyka mojego serca. I pomyślałem sobie, Panie, kiedy przyszedłem się z Tobą pożegnać, to no, dopiero Cię poznałem. Tak? Spotkałem się z Tobą w momencie, gdy przyszedłem się z Tobą pożegnać. Po tym nabożeństwie wróciłem do domu i miałem świadomość, że odeszły ode mnie myśli samobójcze i wcale z tego powodu się nie ucieszyłem, bo w zasadzie pomyślałem sobie, że będę musiał ponieść konsekwencje starego życia, będę musiał iść do więzienia i będę musiał tą porażkę nieść, pomyślałem sobie, że dla mnie samobójstwo miało być taką alternatywą przy sobie, w kieszeni z tyłu, miałem żyletkę, Żeby policja mnie goniła, to sobie podetnę żyły, pomyślałem sobie, nie dam się złapać, po prostu. I kilka dni później, już wtedy też miałem gdzie mieszkać, miałem taki pokój wynajęty z, z Bożą pomocą, i doświadczyłem czegoś niezwykłego w pokoju, w którym byłem. Bóg pokazał mi w moim sercu, że jestem człowiekiem, który jest po prostu spętany przez ciemność i Bóg chce mnie z tej ciemności uratować. Ale ja nie do końca chcę z niej wyjść i On patrząc na to woła mnie, żebym tylko wyciągnął do Niego rękę, a On mi pomoże. Żebym zrobił ten akt wiary i, i zdecydował się po prostu w swoim sercu należeć do Niego i będę wolny. I zdałem sobie sprawę, że On musiał patrzeć na to, jak wyglądało moje życie, ile robiłem grzechu, i to jak daje sobie pomiatać przeciwnikowi i wtedy zacząłem go przepraszać że, że za te wszystkie moje grzechy wyznawać je i zacząłem strasznie płakać z tego powodu że go tak zraniłem miałem przeświadczenie takiej głębokiej pokuty w sercu i w tym momencie doświadczyłem w tym pokoju czegoś niezwykłego ja nie widziałem Pana Jezusa ale ja wiem, że On wtedy tam przyszedł że Jego chwała wypełniła to pomieszczenie i ja czułem, że przyszedł ktoś święty ja czułem, że byłem grześnikiem. Ja położyłem się na ziemi z własnej woli. Oczywiście nie padłem, tylko położyłem się, bo się go bałem. Bo przyszła ogromna bojaźń. Przed nim, bo widziałem, że przyszedł ktoś, kto jednym palcem może wgnieść mnie w tą, w tą podłogę. Ktoś, kto jest czysty, święty, ktoś potężny, król, kogoś, kogo ja na pewno nie byłem godny. Ja błagałem o przebaczenie, mówiłem, że jestem grześnikiem, Tam inni ludzie mieszkali w, tym, w domu, oni mogli nawet słyszeć moje krzyki i walenie pięściami w podłogę, żeby przebaczył, żeby dał, darował mi życie bo naprawdę, naprawdę bałem się i Bóg się zlitował, mógł mnie wgnieść, miał prawo do tego, żeby wgnieść mnie w tą podłogę, a On się zlitował nade mną i wlał w moje serce swego ducha, wlał swoją miłość, swoją łaskę, przebaczył mi moje grzechy. Kiedy wstałem z tej podłogi i byłem już innym człowiekiem, miałem inne myśli, inne pragnienia, wybiegłem na ulicę, skakałem z radości, rwałem koniczynę i byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, bo doświadczyłem łaski i przebaczenia Pana Jezusa Chrystusa, a kiedy poszedłem na zgromadzenie, to bardzo chciałem wszystkim wierzącym powiedzieć, co się stało, bo cały Kościół modlił się o mnie i oni jak mi opowiadali, to oni wiedzieli, że pewnego dnia albo Bóg mi pomoże, albo ja umrę, bo byłem totalnie zrujnowanym człowiekiem i oni wiedzieli, że po prostu tylko cud może mnie uratować, więc oni myśleli, że po prostu na pewnego dnia spodziewali się telefonu, to, to mi opowiadali później, że po prostu dowiedzą się, że albo Radka zawinęła policja, albo po prostu popełni samobójstwo, albo coś się stało. I kiedy wbiegłem do tego zboru, żeby powiedzieć mi radosną wiadomość, bo trochę tak pomyślałem sobie, że nie wiem, powiem, nikt mi nie uwierzy. Co się stało? Bo to było coś dla mnie niezwykłego. Pomyślałem sobie, że niewierzący nie uwierzą. Ale dwa tygodnie później sami przyszli do mnie i powiedzieli, chodź, Radek, trzeba pogadać. Mów, coś się stało. Ty inaczej wyglądasz. Ty jesteś uśmiechnięty. Ty jesteś radosny. Ty jesteś szczęśliwym człowiekiem. Co się stało? Ja mówię do nich, że że spotkałem Pana, że przyszedł do mnie, że przebaczył mi grzechy i dał mi nowe życie. Zadzwoniłem do Polski, wziąłem adwokata i chciałem się stawić na sprawie, żeby odpowiedzieć za swoje czyny, przyznać się do wszystkiego. Przez siedem lat ukrywałem się w Irlandii. Pani adwokat powiedziała, że to będzie cud, jeżeli w ogóle dostanę taką możliwość, żeby stać, bo jakby sobie drwiłem z wymiaru sprawiedliwości, więc... Sąd niekoniecznie musi dać tak, tak, taką zgodę, żeby mógł yy, yy, swobodnie wrócić z własnej woli. Yy, I powiedział, że to będzie cud. Ja powiedziałem, że będę się modlił do Pana Jezusa. Ona się tak roześmiała, to, to módl się, Pan. Nie? No i za chwilę, kilka dni do mnie później dzwoni i mówi, cud, prokurator się ucieszył, może Pan przyjechać. Wtedy też miałem takiego brata, nie wiem, czy nie mówię za długo, ale miałem takiego, takiego brata, który mówił mi, Radek, słuchaj, będziesz musiał iść do rodziców, będziesz musiał się pojednać z rodzicami, będziesz musiał spróbować. Ja nie wiem, czy rodzice ci, wiesz, czy rodzice będą chcieli się z tą pojednać, ale będziesz musiał to zrobić, bo twoja relacja z Bogiem jest też, znaczy relacja z ojcem tym ziemskim jest w pewnym sensie odzwierciedleniem relacji z Bogiem i ona musi być uporządkowana. I on miał też taką sytuację, Powiem krótko, że po nawróceniu poleciał do Polski i szukał swojego taty, który zostawił go jak był mały i nie widział, nie widział taty przez całe swoje życie, ale znalazł tatę przez znajomych, przez rodzinę, okazało się, że tata bardzo pił alkohol, on się z nim spotkał i pojednał się z tatą, ale kiedy wrócił do Irlandii tydzień później dowiedział się, że tata dostał zawału i Pan już go zabrał, ale zdążył przed śmiercią się z nim pojednać i on mi mówi, i Ty też będziesz musiał się pojednać i Bóg Cię pojedna ze swoim ojcem ja powiedziałem, że to ja wolę iść do więzienia niż miałbym wrócić do mojego domu, bo bardziej bałem się wrócić do moich rodziców niż, niż pójść do więzienia dla mnie było to bardzo przerażające, nawet się modliłem, Panie, jadę na tą sprawę, proszę, nie każ mi iść do domu, albo przynajmniej nie w tym czasie, za dużo emocji, trudów i takich zmagań. Ale kiedy wylądowałem w Polsce i mój przyjaciel odebrał mnie z lotniska i zawiózł mnie do Iławy, skąd pochodzę, to kiedy wjeżdżałem do tego miasta, to dostałem takie poczucie w sercu, że ja z niego nie wyjadę, jeżeli nie pojadę do rodziców. Ja się tylko modliłem, Panie, to chociaż daj mi po sprawie, żebym... Po prostu, nie wiem, bałem się, że pójdę do domu, rodzice mnie odrzucą znowu i przeżyję to strasznie i nie pójdę na sprawę, nie? I wszystko, no tak, więc e, poczułem taki pokój w sercu i kiedy byłem na tej sprawie, to ta sprawa się już zaczęła. Ja się oczywiście przyznałem do, do tego pobicia, do brania udziału w tym takim dużym pobiciu. I, e, i kiedy byłem tam na tej sprawie, to czułem w sercu taki, taką, że ja muszę im tu gościć Ewangelię, że muszę wstać i powiedzieć swoje świadectwo. I w zasadzie tak trochę się wahałem kiedy, ale czułem, że muszę po prostu wstać. I, i prokurator zapytał się, przerwał tam rozprawę i mówi, że on ma do mnie pytanie. I on w takim bardzo takim, tak brzydkim tonie zapytał się mnie, z taką pogardą do mnie, czy ja w ogóle żałuję. Ja oczywiście szanuję to, że on to powiedział, nie mam z tym problemu, bo przecież po to studiował, żeby wsadzać złych ludzi do więzienia. Więc wtedy, kiedy miałem tę okazję odpowiedzieć, więc wstałem, zacząłem powiedzieć, że tak, że żałuję, że, że właśnie dlatego tutaj jestem, bo chcę powiedzieć, że żałuję tego, jestem gotowy ponieść wszelkie konsekwencje, przyznaję się i że jestem tutaj tylko i wyłącznie z powodu tego, że pół roku temu, Spotkałem się z Jezusem Chrystusem, poznałem Pana Jezusa osobiście, od pół roku czytam Słowo Boże i Pan Jezus oddał za mnie swoje życie, za moje grzechy i dlatego ja też chcę odpowiedzieć za moje czyny i jestem tu dlatego, żeby właśnie ponieść tą konsekwencję. I zacząłem się też o nich modlić, zacząłem im opowiadać to świadectwo, jak się spotkałem z Panem Jezusem i w rezultacie sytuacja była taka, że wszystko ucichło, zamarło i ja sobie usiadłem, i wiecie, ja myślę, że oni słyszeli takich bajek wiele. Oni słyszeli wiele razy takich historii, ale tym razem musiało być inaczej. Wierzę, że to było z Ducha Świętego. Bo po chwili pani sędzia podniosła ręce do góry i powiedziała stop. Przerwała te całe zgromadzenie, tę sprawę. Pokazała nam i powiedziała proszę wyjść na pięć minut. No i my wyszliśmy z tą panią adwokat i ja nie wiedziałem o co chodzi, co się dzieje, ale kiedy usiadłem na ławce, to ta pani podeszła do mnie i powiedziała z je za rękę, i mówię, niech Pan mówi o tym Jezusie, bo nie wiem, czy Pan wie, ale Pan nie pójdzie do więzienia, bo jeżeli pan, oni teraz ze sobą rozmawiają o tym, aby Panu dać kolejną szansę, bo ja już miałem raz z tego samego paragrafu, już też miałem zapobicie wcześniej wyrok w zawieszeniu i to jest już drugi i w zasadzie miałem iść do więzienia, ale Pan Bóg okazał mi wielką łaskę, miał inny plan i ta pani powiedziała, że ja już nie pójdę do więzienia, że oni teraz ustanawiają tą właśnie, tą drugą, tą drugą próbę. Ona była, powiedziała, że to jest cud. mówi. Ja wog... Ona powiedziała do mnie, że ona w ogóle niepotrzebnie tu przyszła, bo ona nawet słowa nie powiedziała. Ona nic nie zrobiła na tej sprawie. Ona w ogóle niepotrzebna tam była, tak powiedziała. Ona wcześniej nie chciała mówić o Panu Jezusie, ale po tej sytuacji złapała mnie za rękę i niech mi Pan opowiada. Nie? Także też miałem możliwość, aby jej zwiastować. Kiedy wróciliśmy na salę, to... Dowiedziałem się, że dostaję kolejną próbę i pani sędzia powiedziała do mnie, że ma kilka słów do mnie i powiedziała do mnie tak. Podniosła palec i zaczęła mi kiwać. Niech pan nigdy z tej drogi nie schodzi. A jeżeli pan z niej zejdzie i pan tu wróci, to ja pana wsadzę do więzienia. I to był Boży palec. Wyszedłem z tej sprawy. Mówię, okej, okay, no to jedziemy do domu, tak? I dla mnie to było wielkie przeżycie. Nie rozmawiałem z rodzicami przynajmniej od 15 lat, nie widziałem ich już w sumie bardzo długo. Nie jestem nawet w Polsce, na ulicy, kiedy miałem się z moją mamą, to ona przechodziła na drugą stronę, ja przechodziłem na drugą stronę, więc w ogóle nie było żadnej relacji, No ale dobrze, jedziemy. Więc wsiadłem do samochodu i mój kolega pyta się, czy idę do więzienia, mówię mu, że nie, że Dawid, wiesz, Bóg się zlitował, nie idę. Mówi, co teraz robimy? Mówi, teraz idziemy do domu, do domu. On był w szoku, bo mówi, wiem, Radek, jak u ciebie było, i czy jesteś pewny? Mówi, tak, jestem. Kiedy jechaliśmy, to ja już mi się całe życie w głowie, o, o, ta pamięć, to wszystko wracało. I kiedy wjeżdżałem na tą ulicę, ten dom, te wszystkie wspomnienia, ale Boże, Boży Duch mnie tak podnosił, prowadził, że dał mi siłę, żeby tam pójść i zapukać w te drzwi. I kiedy tam zadzwoniłem, pomyślałem sobie, szybko powiem, zdążę, zanim trzasną. Zrobię, co mam zrobić, cokolwiek będzie, po prostu pójdę z, z Panem. Więc zadzwoniłem, tak w ogóle też sobie myślałem, że mówię, jeżeli to jest prawdą, że co mówił mój przyjaciel, że muszę stanąć przed moim ojcem, że Bóg tego będzie chciał ode mnie, to na pewno tata otworzy. Chociaż rzadko jest w domu, bo jest kierowcą ciężarówki, ma firmę i on zawsze w trasie jest, więc spotkać go w, w środku tygodnia to jest cud. I dzwonię i rzeczywiście tata otwiera. Nie ma mamy, tata otwiera widzi mnie, jest w szoku. Ja szybko mówię, że tato, byłem na sprawie, policja już nie będzie przyjeżdżać, mnie nie szukają. Nie musicie się martwić, chciałem Ci tylko powiedzieć, że poznałem Pana Jezusa, że teraz żyję z Nim, że się zmieniło i że Was bardzo za wszystko przepraszam, że Was kocham i tata trzasnął drzwiami. No i sobie pomyślałem okej, okay, Mam załatwione. Odchodzę już tam, zszedłem z tych schodków, już sobie idę, myślę o nowym życiu, słyszę z tyłu Radek, Radek, odwróciłem się do... i zobaczyłem mojego taty, który płacze. Mój tata to był taki, jest, dzięki Bogu jeszcze, twardy. On nawet jak chorował, to nie, nie było widać po nim, że jest chory. To jest kot. To jest człowiek, który pracował w lesie, przy wyrąbie drzew. I to był po prostu twardy człowiek. To... I pierwszy raz widziałem go, że płacze jak dziecko. Zalany łzami, zalany. To był niesamowity widok. Ja podbiegłem do niego, mówię, tatusiu, nie płacz. Pocałowałem go w rękę, prosiłem go o przebaczenie, mówi, przebaczam. Mówię, kocham cię, tatuś. Pojednaliśmy się i to było niesamowite. Chcieliśmy się wymienić numerami, żeby zadzwonić, ale tak się ręce trzęsły, że nie mogliśmy telefonu, w ogóle, wiecie, tam, żeby numer wziąć. I tata dał mi swoją wizytówkę. I troszkę to jeszcze później trwało, bo ja zadzwoniłem do, do rodziców, ale oni powiedzieli, że jednak... Kiedy wróciłem do Irlandii, to zadzwoniłem do nich, ale mama powiedziała, że oni się boją, żebym nie dzwonił, nie przyjeżdżał, powiedziałem, że okej, okay, że wszystko okay, że ja to rozumiem, rozumiem. Ale trzy miesiące później mama napisała, żebym, czemu nie odzywam się, no, bo miałem się nie odzywać. Sobie myślałem, ale dobrze no, mamusiu, u no, wszystko dobrze, no, kiedy przyjedziesz? Bóg działał w sercu moich rodziców, kruszył te serca, przygotowywał je. No i się tak stało, że później mogłem też rodziców odwiedzić. I kiedy jechałem do nich, to ja też się bardzo denerwowałem. Jechała ze mną wtedy już moja narzeczona i przed samą ławą musieliśmy się zmienić, bo się już po prostu cały przeżywałem to spotkanie. Moi rodzice nie spali trzy noce. Ja myślę, że tam prawdopodobnie cała ulica nie spała. Moi rodzice się bali, że ja coś kombinuję, że będę chciał jakieś pieniądze albo coś tu jest nie tak, ale kiedy wszedłem do domu, to nie wszedłem sam, bo wszedłem z Panem Jezusem i Pan Jezus potężnie dotknął serc moich rodziców i skruszył je. przyszła łaska, zapomnienie i przebaczenie i tylko radość, że jesteśmy znowu rodziną, że jesteśmy razem i wiecie, po prostu to było coś niesamowitego, moi rodzice pokochali moją narzeczoną i i, i też od razu powiedzieli, że chcą nam pomóc przy ślubie, także byli na ślubie i od tych ośmiu lat my regularnie siebie odwiedzamy, do, do siebie dzwonimy, jesteśmy w bliskiej relacji i jak Bóg dał mi rodzinę, której nigdy nie miałem. I co najlepsze jest też to, że zabrał całą tą złość, tą nienawiść naszą i nie tylko mi, ale też, też rodzicom. I oni przyznają, że cud, choć jeszcze nie przyjęli tego do serca z wiarą, ale wierzę, że i modlę się o to, żeby Bóg też zbawił ich. Tych tak świadectwo w moim życiu, oczywiście jest dużo więcej, mógłbym tu mówić bardzo dużo. Bóg jest dla mnie bardzo cierpliwy, bardzo łaskawy. Chciałbym oddać Mu chwałę, gdyż dał mi nowe życie, bardzo się nade mną zlitował. Dał mi coś, na co nie zasługiwałem i nie zasługuję. Uwolnił mnie z nienawiści, uwolnił mnie z pornografii, uwolnił mnie... Z narkotyków, z przeklinania i mógłbym tu wymieniać. Myślę, że bardzo długo rzeczy, z których Bóg mnie uwolnił teraz właśnie poznając, idąc za Panem, wciąż też Pan pracuje nad moim wnętrzem, także też są te wewnętrzne sprawy, jak, jak jakieś poczucie własnej tam sprawiedliwości czy czegokolwiek. Wciąż doświadczam, że Bóg mnie przemienia i pragnę, żeby mnie przemieniał dalej. I jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć, bo niektórzy z was znają świadectwo, więc starałem się dziś też powiedzieć rzeczy, których wcześniej nie mówiłem, ponieważ kiedy miałem, byłem nastolatkiem, to miałem tam też przyjaciół, chociaż miałem dużo wrogów, ale moi przyjaciele patrzyli na mnie z politowaniem. Widziałem w ich oczach, czego nie rozumiałem. Oni wiedzieli, że ze mnie nic nie będzie, że ja źle skończę. Ja widziałem w tych ludzi że świadomość, że oni wiedzą, że kiedyś tak stoczę się na dno. Oni mieli rodziny, okay? oni mieli rodziców, mieli jakąś perspektywę przyszłości, i mieli to świadomość, że ja tego nie mam, że ja tego nie będę miał. Na mnie postawili krzyżyk tak, tak to się mówi w świecie, tak, taki przysłowiowy że ja źle, źle skończę. Na mnie postawili też, wiecie, musiałem chodzić do psychiatrów, wysyłał mnie sąd do, do, do psychologów i wszyscy mnie skreślali. Wszyscy mi mówili, że nic ze mnie nie będzie, że jestem skończony, że w ogóle mam tak wypraną głowę, że po prostu tu się nawet niewiele da zmienić. Nie? I Miałem spotkanie z najlepszym psychologiem w moim mieście, to była taka pani, musiałem do niej chodzić, miałem taki nakaz i ona pewnego razu do mnie powiedziała, że ja nigdy nie założę rodziny, że nie ma możliwości w ogóle, żebym mógł założyć rodzinę, że nawet jeżeli ją założę, to ona się rozpadnie, ponieważ mój umysł jest już tak zupełnie zniszczony, że tu się nie da wiele cokolwiek zrobić. Ja byłem bardzo zły na nią, bo powiedziałem mi, że ja, nie, ja założę rodzinę, i że nigdy nie popełnię błędów, które popełnili moi rodzice i trzasnąłem drzwiami, już więcej nigdy nie przyszedłem i pomyślałem sobie, że ona się myli, ja jej udowodnię. Ale powiem wam szczerze, że dzisiaj z perspektywy, jako już jestem od kilku lat ojcem i też od ośmiu lat mężem, to wiem, że ona miała rację, ja nigdy nie miałbym rodziny, nigdy bym jej nie założył i Rzeczywiście to dzisiaj bym dzisiaj mogę jej powiedzieć, że ona się nie myliła, miała rację, ale to, że mam rodzinę, i to, że jestem tatą, szczęśliwym tatą dwóch chłopców: jeden ma sześć lat, drugi ma dwa, jestem szczęśliwym tatą i mam nadzieję też w miarę dobrym ojcem. Jestem szczęśliwym mężem, mam szczęśliwą rodzinę, jest to tylko i wyłącznie cudem Pana Jezusa. Także też daję świadectwo tego, że tam, gdzie wszyscy postawią na jakimś krzyżyk i skreślą i może macie sytuację w swoim życiu, gdzie już wszyscy postawili na to krzyż, może to jest choroba, może to jest jakaś sytuacja rodzinna, gdzie już nie ma prawie żadnej nadziei i wszyscy już mówią, żeby to zostawić. To chcę wam powiedzieć, że dla Pana Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych i On nie tylko daje nowe życie, ale też wzbudza do życia. On jest... On jest życiem i zmartwychwstaniem i potrafi zmienić życie każdego człowieka i potrafi zmienić każdą sytuację życiową. W Jego rękach jest moc, w Jego rękach jest władza. On decyduje o wszystkim i to od Niego zależy, a nie od tego, czy ktoś powie nam, czy to da się coś z tego zrobić, czy nie. Dlatego, kochani bracia, nigdy nie traćmy wiary, ale ufajmy Panu i oddajmy Mu się całym sercem.